To jest dół wprowadzenie do kręgów biblijnych. Pierwsze traktuje to Słowo pewne mm, prawdy o wartości Słowa Bożego, o czytaniu Słowa Bożego, po co, dlaczego i króciutkie wprowadzenie, na czym polega krąg biblijny. Tak, że wybieramy jeden dzień w tygodniu, wybieramy swój czas dogodny dla siebie, bierzemy Ewangelię, bierzemy potem psalm i Kończy się to modlitwą tak? i można realizować tę metodę w pojedynkę, w małżeństwie, całą rodziną, która włącza się w czytanie Słowa Bożego w domu. tak. I Dzisiaj chciałbym Wam przedstawić trochę szerzej tę metodę, bo to nie jest tak naprawdę nic nowego. To trzeba na początku powiedzieć. Gdy czytamy dzieje apostolskie, to widzimy, że rodziny modliły się w domach w normalnych domach. I w dziejach apostolskich widzimy już domy modlitwy, czyli domowe kręgi biblijne. Właśnie w dziejach apostolskich to spotykamy. Ale tak naprawdę już w Ewangelii, jeszcze wcześniej, nawet w Nazarecie. W Nazarecie widzimy dom, zwykły dom rodzinny i Maryja tam miała zwiastowanie, właśnie w domu. W domu się wszystko zaczęło. Tak. Potem ten dom Wieczernik, Matki Marka, potem widzimy kolejne domy, które w dziejach apostolskich zamieniają się na miejsca modlitwy. I wtedy nikogo nic nie dziwi, że się modlą ludzie w domu. Dzieje apostolskie pokazują nam wielką sieć domów rodzinnych, które stają się domami modlitwy, stają, stają się domami yy, Słowa Bożego, tak? I yy, na przykład Paweł Apostoł wymienia z imienia konkretne osoby prowadzące modlitwę w domach i dodaje kościół gromadzący się w ich domu. Kościół gromadzący się w ich domu. I tak było yy, przez te pierwsze trzy wieki chrześcijaństwa, kiedy chrześcijaństwo rozwijało się przez rodziny. Przez rodziny Przychodziły kolejne rodziny Następne i następne i następne I wiara była przekazywana Właśnie w domach, w rodzinach Z wielką mocą przez te pierwsze trzy wieki Chrześcijaństwa Niestety wiemy, że potem W historii wieków Ta y, żywotność rodzin To rozmodlenie rodzin no, troszeczkę słabło I dzisiaj, gdy jesteśmy w tych czasach Nam współczesnych Widzimy jak jest bardzo różnie Niektóre rodziny zachowały tą żywotność, to rozmodlenie, zakorzenienie w Słowie Bożym trwają w nim, a niektóre rodziny w domach już się zupełnie nie modlą. Zanikła w większości rodzin modlitwa domowa. I te osoby przychodzą, przypuśćmy, do kościoła i myślą tak, Bóg jest w kościele. Tak, ja przyjdę do kościoła, tam jest Bóg. Zgadza się, tam jest Bóg tak, w tabernakulum jest w Eucharystii, wracają potem do swojego domu rodzinnego tu już Boga nie ma tutaj jestem ja tu ja panuję i mój telewizor tak. prawda? i dochodzi do takiego podziału dlatego też widzisz od Soboru, od czasów ostatniego Soboru, od tego połowy XX wieku, kiedy Duch Święty z bardzo wielką mocą zaczął działać w Kościele, pojawiły się ruchy, pojawiły się wspólnoty, zaczęły się ożywiać też i rodziny i powstały różne programy, różne także drogi formacji, które w domach, w rodzinach zaczęły proponować modlitwę powrót do rodziny która zaczęła nam słabnąć dlatego też my nasz domowy krąg biblijny prowadzimy w zwykłym normalnym domu tak jak piesi chrześcijanie w dziejach apostolskich i nikt nie powinien się tym dziwić bo teraz się ludzie jeszcze dziwią jak to w domu nie w kościele nie w salce ludzie się jeszcze dziwią dla nich jest to taka nowość jakieś, jakieś zaskoczenie. A my wracamy do początku chrześcijaństwa, wracamy do tej normalności, kiedy rodzina była miejscem modlitwy, domem modlitwy, domem Słowa Bożego. I mówiłem, że pojawiły się wspólnoty, ruchy, które zaczęły proponować tą drogę też odnowy Bo o tym też myślimy. Tą drogę ewangelizacji. Przez wejście do domów, do rodzin i Wejście po co? Po to, żeby modlitwa się na nowo w domach zakorzeniła, Żebyśmy się przyzwyczaili mocno do modlitwy w domach, do czytania Słowa Bożego w domach, tam, gdzie żyje człowiek. Dlaczego to jest tak ważne? Bo jeśli zaczniesz i będziesz kontynuować modlitwę w domu, tam, gdzie Ty żyjesz, tam, gdzie Ty mieszkasz na co dzień i zaczniesz czytać Słowo Boże, to po czasie zobaczysz bardzo szybko, że wszystko w tym domu się zmienia. Dlaczego? Bo ja się spotykam z moim Bogiem w domu. Ja czytam słowo w domu, w rodzinie, a jeśli spotkałem się z, przed chwilą, się spotkałem z moim Bogiem w domu, to inaczej odnoszę się do żony, inaczej do męża, inaczej do dzieci, bo ja przed chwilą z Bogiem się spotkałem. Jest mi on bliski I inni modlący się Również otrzymują Tego ducha modlitwy Zmienia się rodzina I gdy małżeństwo Staje do modlitwy w swoim domu Oni po tej modlitwie są inni I to co mówiłem Na poprzednim wprowadzeniu Atmosfera się zmienia Serca się zmieniają Rodzina się przemienia Bo Bóg wstępuje na ziemię do tej rodziny Dlatego też ta modlitwa rodzinna jest tak bardzo ważna. I my ją wprowadzamy w zwykłych domach, także nikt nie powinien się dziwić, dlaczego modlimy się w domu. To jest punkt pierwszy: dom. I powiedziałem, że to nie jest nic nowego, tylko odnowa dziejów apostolskich. I w Polsce także. Domowe grupy biblijne już od dawna są przedmiotem nawet badań naukowych, są przedmiotem różnych analiz. Na przykład, pokażę Wam takie proste publikacje. 99 rok, domy modlitwy, czytanie Pisma Świętego w domach, w zwykłych rodzinach. 92 rok, grupy domowe. I rozwój kościoła, grupy domowe. 92 rok, tak? 2000 rok ewangelizacja w parafii, komórki domowe. Czyli już od dawna Kościół to analizuje, zachęca do tej praktyki. Ja także w swoim doktoracie o ruchach charyzmatycznych i wspólnotach także ten temat opisywałem, widząc wielką skuteczność. Wielkie owoce, przemianę ludzi i całych parafii. I jeśli wprowadzimy modlitwę biblijną do domów, do rodzin i ona się zakorzeni w nas. Tak więc to jest takie kolejne nasze wprowadzenie, byśmy mieli też kontekst szerszy, skąd, dlaczego Kościół wraca i proponuje nam teraz zakorzenienie modlitwy biblijnej w domach i wchodzimy w naszą metodę, którą proponujemy Wam w kręgach biblijnych, domowych, która jest bardzo prościutka. Wybieramy jeden dzień. Dzień w tygodniu, który będzie naszym spotkaniem ze Słowem Bożym i konkretną godzinę. Czasami ktoś mówi, że mi coś nie wyjdzie, bo mam pracę 24 godziny, czy coś się zmienia w moim życiu. To, to, to nie jest dogmat. Wy możecie oczywiście zmienić czasem ten dzień, przesunąć, jeśli jest sytuacja jakaś rodzinna, tak? ale staramy się to robić jak najrzadziej. Bo wchodzimy wtedy w dynamikę, w pewien rytm. Że ja wybieram z środę, czy czwartek, który jest naszym czasem spotkania, uczymy się systematyczności, wierności? Widzę, jak osoby potem czekają na to. I to nas bardzo mobilizuje. Jezus powiedział do nas, że bądźcie wierni w rzeczach niewielu. Tak? Bądźcie wierni w tym mało. W tym mało bądźcie wierni. A nad wieloma was postawię. Więc zmiana dnia. I godziny jest jakąś taką Ostatecznością, koniecznością Ale umawiam się z Panem Bogiem Nie ze mną Że to będzie mój czas słuchania słowa Ja się umawiam z Chrystusem To będzie czas, w którym ja Moja żona, rodzina Zasiadamy do Słowa Bożego Więc zachęcam was do tego Byście lepiej przemyśleli dzień Wybrali godzinę, tak aby była optymalna taka przestrzeń, powiem, pokoju, zgody, żeby nie było napięcia, bo jak wiemy, że zaraz po tej modlitwie ma, ma być coś ważnego, coś nasz angażującego, no to wszyscy będą siedzieli jak na szpilkach, bo za chwilę coś tam się ma dziać, tak, tak samo jak jest coś przed tym. Więc wybierzcie pewną przestrzeń czasu, która waszym zdaniem jest najbardziej optymalna, będzie sprzyjała, tak? Dzień, który będzie sprzyjał, modlitwie, by się w nią zaangażować, tak? By nie było żadnych po prostu przeszkód. A potem regularność, wierność, to jest nasze spotkanie ze Słowem Bożym najpierw. I najpierw to jest bardzo nasze indywidualne. Nie zapraszamy sąsiadów na początku. Najpierw to ty musisz poznać tą metodę, przekonać się, ugruntować się w niej, zakorzenić się, uwierzyć, Czasami tak może być, że nie wszyscy w domu to akceptują. Bywa, bo różne macie domy. Ja was nie znam szczegółowo, ale przypuszczam, że na przykład mąż siedzi obok, ogląda telewizor, bo on nie jest zainteresowany jeszcze. Co robi żona? Żona szanuje kocha męża, ale robi swoje spotkanie ze Słowem Bożym. Jeśli może, w innym pokoju, tak? więc uszanujemy innych z naszej rodziny nikogo nie zmuszamy nie zmuszamy żadnego nacisku to może być tylko zaproszenie poczytaj ze mną Słowo Boże usiądź ze mną zapraszamy każdego ale nikogo nie przymuszamy i nie naciskamy, bo on, że on musi to wszystko w takim wielkim ma się odbywać pokoju w wolności z serca z miłością Wybierasz ten dzień, godzinę i podejdź z miłością do wszystkich pozostałych domowników. Może trzeba porozmawiać z nimi, że chcę coś takiego zaproponować, w jakim pokoju, co wy na to, spróbujmy, nic nam to nie zaszkodzi, ale tylko pomoże bo się uspokoimy, pomodlimy, poczytamy Słowo Boże, że to nas tylko ubogaci, rozmowa czasem taka musi być wprowadzająca, nie tak z grubej rury od razu, że siadamy teraz tak, a nikt nie wie o co chodzi, prawda? Wbierzemy Biblię, tylko wcześniej rozmowa, pokój i do takiej modlitwy musimy też przygotować się, to znaczy właśnie Biblię, Biblię, więc jeśli już wiesz, że zaprosisz kogoś na, na swój krok, no to trzeba postarać się o egzemplarze. Dwa, trzy, cztery. Są takie małe wydania: Nowy Testament z psalmami, bardzo poręczne, one nam służą najczęściej. Nowy Testament z psalmami. Zachęcam do tego. Więc postaramy się w tym spotkaniu o egzemplarze Pisma Świętego. Może być świeca, także, którą zapalimy, może być. Nie ma żadnego przeciwskazania. Ale jednocześnie na kręgu my nie urządzamy kaplicy. Nie, nie robimy, że wszystkie obrazy znoszę wtedy na ten stół, wszystkie figurki, wszystkie jakieś tam świeczki z całego domu, nie. To jest, rozumiemy, taka, taka normalna atmosfera, tak? Niektórzy nawet robią to po prostu przy czystym stole, zwykły obrus, leży pismo święte, normalna atmosfera, domowa, tak? Nie zamieniamy nagle tego pokoju w kaplicę. Dom to jest dom, dom modlitwy, więc może być po prostu czysty, ładny obrus. Może być jakiś symbol religijny skromny, ale nie, że zaraz jest kaplica. tak? Dlatego, żeby też nie tworzyć sztuczności. Dom jest domem i stół nas jednoczy. Dobrze by było, jeśli ktoś ma stół. Jak ktoś ma ławę, to po prostu mówię też praktycznie. To przy ławie się gromadzą wszyscy, którzy chcą. I gdy osoby zgromadzą się, to, to ty jako prowadząca czy prowadzący to spotkanie znasz te osoby, wy je znacie i wy wiecie kim one są. Bo są bardzo różne sytuacje. Są czasem rodziny, są osoby, ktoś do ciebie przyjdzie, zaprosić. Kto jest rozmodlony? Kto już jest w to wprowadzony? I z nim modlitwa może przebiegać inaczej. Możesz zaśpiewać piosenkę, możesz pomodlić się spontanicznie, coś zaśpiewać, zanim zaczniemy czytać. Ale mogą być też takie osoby, które dopiero zaczynają. Czyli co ja wtedy jako animator robię? Po prostu to, co zrobił Jezus. Chcielił się, uniżył się, zniżył się w Betlejem i ja się wtedy zniżam do poziomu, na którym jest druga osoba. Czyli wiedząc o tym, że na przykład jej jest trudno z czymś, jeszcze nie śpiewa, że dopiero zaczyna. Ja wybiorę na początek taką formę modlitwy wstępnej, żeby ona się w tym odnalazła i drugi ktoś, kto jest mąż, czy córka, czy syn. Uniżam się też w animowaniu tej modlitwy początkowej. Może to będzie ojcze nasz zwykłe. Zdrowaś, Mario, po Twoją obronę, może będzie, że skserujesz na kartce jakieś hymn do Ducha Świętego i tak niektórzy robią, że mają skserowany hymn do Ducha Świętego i wszyscy ten hymn do Ducha Świętego po prostu czytają z kartki, bo my musimy mieć przede wszystkim to na uwadze, że chcemy być jednością. Chcemy być razem w tej modlitwie. Więc nawet jak wybierzesz prostszą formę modlitwy na początku, ze względu na tego brata, nic się nie dzieje, nic nie stracę. Bo myślę o tych, którzy są, żebyśmy byli jednością i wspólnie się modlili. Więc może też wybierzesz dziesiątek różańca. Może wybierzesz koronkę do miłosierdzia na początku. Może jakąś inną formę modlitwę, tak, aby być jednością, aby nas ona zjednoczyła. Oczywiście, jeśli ktoś już widzi, że moi uczestnicy, czy mąż, czy córka, syn potrafią coś zaśpiewać, zaśpiewajcie, czyli animujcie też piosenką jakąś, śmiało, powiedzcie też, też jakieś słowo zachęty, by, by się otwierali, by stawali w wierze, by stawali w obecności Jezusa, bo zaczynamy tak naprawdę ściśle modlitwę. Więc to nie są żarty, to nie jest zabawa, tylko my stajemy w obecności Bożej i jest to czas święty, czas modlitwy. I trzeba też nadać temu taką formę, że dla nas jest to czas poważny, Czas modlitwy, zjednoczenia z Bogiem. To nie jest zabawa, bo niekiedy w domach ludzie myślą, że to jest coś takiego, jakby jako jakiś teatr, czy żarty, czy coś. Nie. Nadajemy temu rangę naprawdę poważnej modlitwy, szczerej modlitwy z miłości do Boga. I po modlitwie tej początkowej zabieramy się najzwyczajniej do czytania Pisma Świętego. Czyli Ty, jako animator domowego kręgu biblijnego, zaczynasz pierwsze spotkanie od pierwszego rozdziału Ewangelii Mateusza. Mateusza. I realizujemy wszystkie rozdziały po kolei. Raz w tygodniu i jeden rozdział. Raz w tygodniu jeden rozdział. Nie przyspieszamy nic. Nic nie przyspieszamy, bo niektórzy tak, a ja sobie już parę rozdziałów do przodu, do przodu, do przodu i, i już jestem dalej. Jestem, tu nie ma wyścigów, tu nie idziemy na wyścigi, nikt z nikim się nie ściga. Yy, jeden rozdział w tygodniu, potem następny, w następnym tygodniu, jeśli nam coś wypadnie, jakaś choroba, jakiś coś, wyjazd, to zwyczajnie jest przerwa, wróciłam z tego wyjazdu i kontynuuję, lekcja continua, tak? Doszło do końca Mateusza, minęło pół roku. Uczy to nas zwykłej systematyczności, wierność w małych rzeczach. Nigdzie nie przyspieszam, nie wybiegam do przodu. I po Mateuszu zrobiliśmy całą Ewangelię Mateusza, spokojnie, do końca, wiernie i, i ten proces czytania on powoduje, że ja regularnie obsiewam swoje serce Słowem Bożym, a Słowo Boże wydaje owoce. Teraz jak wygląda czytanie? Elementem niezmiennym, niezmiennym, czyli takim, który nie można zmienić, jest czytanie Słowa Bożego na głos. Zaraz o tym powiem. Bo widzisz, tamte początkowe modlitwy możesz zmieniać. Ale tu dochodzimy do pierwszego elementu niezmiennego, Czyli czytamy Słowo, Boże, czytamy Słowo Boże na głos. To znaczy, moje ucho musi słyszeć, co mówią usta. Po prostu, żeby uszy słyszały, co mówią usta. Bo jak mówi Paweł do Rzymian 10, 17, wiecie, wiara rodzi się z tego, co się słyszy. Słyszy się przez uszy. Czyli gdy biorę Mateusza, zaczynam na głos. Równocześnie, jeśli mam drugą osobę, to równocześnie z nią. Równo zdanie po zdaniu czytam, czytam powoli. Tu nie ma wyścigu. Nic nie przyspieszam. Nie spieszę się z tym. Czytamy na głos, czytamy równocześnie pierwszą księgę. Czytamy w atmosferze modlitwy, w atmosferze słuchania by to serce nasze się otworzyło i widzisz, jak człowiek wtedy się angażuje. Tak, oczy patrzą na tekst, uszy słuchają, sercu w duszy poznajesz coraz bardziej Chrystusa i twoja wiara się tu rozwija. Więc ten element jest niezmienny. Gdybyśmy dzisiaj poszli do synagogi w Jerozolimie czy gdzieś, na przykład synagoga pod wieczernikiem, zobaczyli jak Żydzi czytają słowo, to właśnie tak czytają. Oni zawsze mruczą, zawsze usta się ruszają. Nie ma innej metody dla Żyda, czyli także Jezus tak robił i Maryja, jak czytanie słowa w ten sposób, że usta się poruszają. A mi chodzi o to, by Twoje ucho słuchało Słowa Bożego. I zobaczysz od razu szybko, że proces przyswajania Słowa Bożego będzie dużo głębszy i dużo szybszy, kiedy Ty będziesz w ten sposób czytać. To jest element niezmienny. Niezmienny. Możesz wybrać oczywiście, jak głośno będziesz czytać Słowo. Ale bardzo proszę by te z tego rezygnować. Nie możemy. Nie możemy. Kolejnym etapem jest y, po przeczytaniu tego rozdziału, doszliśmy do końca, tak, i wszyscy nie zamykają Biblii, nie, nie, broń Boże, dalej patrzą na ten tekst, wracają do początku, stronę, czy dwie wcześniej, do, do początku wracają i patrzą teraz już tylko oczami, przez chwilę zastanawiają się i myślą tak, co tutaj mnie dotknęło, mnie osobiście, myślę o sobie, co mnie poruszyło, jak to Słowo Boże we mnie zadziałało, coś mi przypomniało, pokazało, wzbudziło wdzięczność, czy żal, czy coś. I zaczynamy się dzielić Słowem Bożym z innymi, także wtedy, gdy jestem sama, czy sam, zaczynamy się dzielić w ten sposób, że powtarzamy echo słowa, czyli tropy i najprostszą metodą podzielenia się z innymi Tym, co mnie dotknęło w tym słowie Jest to, że ja przeczytam na głos Słowo, zdanie Które mnie dotknęło Poruszyło jakoś Uczestnicy wtedy nie muszą wiedzieć Co akurat to słowo we mnie wywołało Tak bardziej szczegółowo Ale ja się dzielę już na przykład z tobą Tym, że przez odczytanie tego zdania Takiego lub takiego Czy nawet jednego słowa Dzielę się, że to mnie poruszy, bo i inna osoba też tak robi. I wtedy powracamy do tego tekstu. Powracamy, to jest echo słowa. Słowo dalej rozbrzmiewa, słowo dalej w nas pracuje, widzisz. I ważne, żebyście zapamiętali, że także wtedy, gdy inna osoba przeczyta ten sam werset, ty też możesz go powtórzyć, jeśli chcesz, jeśli masz tą potrzebę serca. Czy to nie jest na zasadzie takiej, że ktoś powiedział raz, jeden, tylko jeden raz, tak? Inna osoba też może ten sam werset powtórzyć na głos, bo ją również to słowo dotknęło. Więc jest to czas wtedy medytacji. Wtedy jest ciszej, wtedy jest spokojniej. Medytujemy to słowo razem, karmimy się nim, powracamy do niego. Od początku pośledzimy, czytamy oczami, rozważamy trochę i powtarzamy tropy. To się tak nazywa, tropy lub echo słowa. Paulini na przykład na Jasnej Górze, nasi, gdy czytają brewiarz, modlą się brewiarzem, to po każdym psalmie też tak robią. W chórze, we wspólnocie, powtarzając te słowa zdania, które ich dotknęły, poruszyły ich serce. Tak. W pewnym momencie, gdy już to echo słowo się wyczerpało, wyczerpało to znaczy, że nikt nie dodaje nic nowego, tak, nie, już nie odczytuje, animator, czy na przykład mąż, ojciec, tak, czy ty, która prowadzisz tą modlitwę, mówisz w pewnym momencie Amen. By zakończyć tą część i przejść do następnej części, tak? Musi być taki pewien znak. Amen, przechodzimy do następnej części. Następną częścią jest psalm. Szukamy wtedy psalm i wybieram sobie. I możecie, po, tutaj już jest pewna dowolność. To znaczy, możesz wybrać pierwszy i tak realizować, pierwszy, drugi, trzeci, czwarty, a możesz mhm. wybierać tak, jak ci się otworzy. Możesz wybrać psalm. Ale też, żeby zmieniać te psalmy. Żeby to nie było, że wybrałam jeden, ten dwudziesty trzeci. Pan jest moim pasterzem. I tylko ten jeden dwudziesty trzeci na każdym spotkaniu. Wiemy, że nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby była różnorodność tego słowa, bogactwo słowa. Wybrałam psalm taki. Otworzył mi się taki. I podobnie, według tej samej metody. Tu jest też. Uczestnicy biorą tekst. Poczekasz chwileczkę, wszyscy znajdą, otworzą, oni szukają. Ty im pomożesz, strona tam 499 czy coś, naprowadzasz ich bardzo spokojnie. Wszyscy są gotowi, zaczynamy czytać ten psalm. Przeczytaliśmy również na głos i dochodzimy też do tego samego momentu, czyli jest echo słowa. I echo słowa po psalmie jest takie samo polega na tym samym. Powtarzają wszyscy te tropy, zdania, wersety, słowa, czasem, które poruszają moje serce. Wyczerpało się to echo słowa. Następuje słowo Amen. Animator mówi to Amen. Na znak, że zakończyliśmy czytanie, zakończyliśmy tą część z psalmem. Przechodzimy do następnej części tej modlitwy. To wszystko dokonuje się w takim pokoju, tak płynnie, czyli nie mówimy, że skończyła się część taka. Teraz zaczyna się część taka. Ja Wam teraz mówię to technicznie, prawda? My po prostu się otwórzmy Ewangelię, pomódmy się nią, poczytajmy. Otwórzmy teraz psalm, takie zdania wprowadzające. pomódmy się teraz dalej. Gdy zakończyliśmy psalm, przechodzimy do następnej części i tą następną częścią jest komentarz. I właśnie... Zgromadzenie otwiera z tego zielonego zeszytu Komentarz do rozdziału pierwszego Czyli do tego rozdziału, który czytaliśmy Będziesz za tydzień miał drugi rozdział No to drugi komentarz Trzeci rozdział, trzeci komentarz i tak dalej I ten zielony zeszyt z komentarzami księdza Jana On wam pomoże w jeszcze głębszym wejściu W Pismo Święte, w ten tekst, który czytamy tam są pewne pytania w tym komentarzu. Tam będą pewne zadania. Pomyśl w tym tygodniu o tym, o tamtym. Spróbuj to, spróbuj to, wiesz. Także to jest komentarz taki duchowy, pasterski, pogłębiający zrozumienie tego, co w danym tygodniu czytaliśmy. I tutaj metoda polega na tym, że ten komentarz wówczas czyta jedna osoba. Jedna osoba czyta na głos... W całemu zgromadzeniu, czy będą dwie osoby, trzy osoby, czy no musisz, muszą wszyscy usłyszeć, więc ty możesz też jako animator poprosić kogoś, przeczytaj komentarz, przygotuj i przeczytaj, tu nie musi robić tego ściśle animator, tak, żeby to było jasne, może to robić raz żona, raz mąż, to jest zmienne, ale ważne, żeby on to zrobił dobrze, żeby to przeczytał w sposób zrozumiały, wyraźny, byśmy to, tym słowem, tym komentarzem się nakarmili. I zgromadzenie wysłuchało tego komentarza i w pewnym momencie zakończył się komentarz. Przechodzi teraz modlitwa do następnego etapu. Tu, jeśli wśród zgromadzenia są chętni, chcieliby się podzielić, powiedzieć coś o tym rozdziale danej Ewangelii, to może być taka chwila na dzielenie, w zależności od tego, kto jest na kręgu i czy mają chęć, czy mają pragnienie. Więc animator może też powiedzieć, po przeczytaniu komentarza, czy ktoś chciałby coś dodać od siebie, czy ktoś chciałby coś powiedzieć, podzielić się wiarą, zrozumieniem tego słowa. Jest taka możliwość. Powie jedna osoba – dobrze. I tu jest uwaga od razu. Powie druga osoba – też dobrze. To, co mówią te osoby w odniesieniu do Słowa Bożego, pozostaje tylko na kręgu. To jest sprawa intymna. To jest dzielenie się wiarą osobiste. I czasem ktoś coś powie osobistego. Bóg mi przypomniał to, Bóg mi pokazał to, Bóg mi pokazał moją słabość, za co mam Mu podziękować. Coś poruszyło moje serce. Więc jest to osobiste, intymne dzielenie się wiarą i pozostaje to w ramach kręgu. Oczywiście, jeśli wyczujecie, że uczestnicy jeszcze są początkujący, nie musicie zapraszać ich do takiego podzielenia, ale można też przez chwilę porozmawiać, przez chwilę podzielić się wrażeniami. I po tym etapie wchodzimy już w modlitwy wstawiennicze. Modlitwy wstawiennicze są modlitwy właśnie w różnych naszych intencjach. Czyli zgromadzenie wstaje wtedy, po tej części ze Słowem Bożym, ta część ze Słowem Bożym i komentarzem jest na siedząco, ale gdy przychodzimy już do modlitw wstawienniejszych, wszyscy wstają i Panie Jezu, dziękujemy Ci. Można wypowiedzieć za co? Ludzie mają różne intencje. Dziękujemy za to, za to, a całe zgromadzenie powtórzy, dziękujemy Ci Panie, litaninie można powiedzieć, jakie prośby Panie Jezu, przedstawiamy Ci nasze prośby tak jak modlimy się w Kościele Ciebie prosimy, wysłuchaj nas Panie za to, za to, za dzieci, za zdrowie o pracę, różne intencje to jest czas, w którym przedstawiamy nasze prośby wstawiennicze i zgromadzenie się modli do Pana Jezusa a Pan Jezus działa i słucha cały czas trwamy w atmosferze, że tu i teraz jest Chrystus gdzie dwóch albo trzech gromadzi się w Jego imię, tam On jest i ten czas właśnie zanoszenia próśb, podziękowań, uwielbień. Mogą być zwroty dziękujemy Ci, Panie, mogą być zwroty uwielbiamy Cię, Panie, mogą być także Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie, tak? I animator jest tym, który tylko zaczyna, zaczyna. To znaczy, że on nie jest tą jedyną gwiazdą od samego początku do końca, animatorka i tylko ona. Animator zaczyna, tak? aby inni mogli się też włączyć w tą modlitwę, która jest wypowiadana w bardzo prosty sposób i zwieńczeniem tych modlitw stawienniczych jest Ojcze Nasz Zdrowaś Mario, na chwała Ojcu można w ten sposób zakończyć przeżegnać się w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego Amen zakończyła się ścisła ta część modlitewno-biblijna gdy ona się zakończyła zaczyna się wówczas drugi element niezmienny drugi element też niezmienny to jest herbata czyli ty możesz zrobić herbatę jeśli na przykład mąż żona zechcą pobyć przez chwilę razem po co? po co? żeby, żeby pobyć w tej atmosferze jedności żeby widzisz ze spotkania z Bogiem Przejść do spotkania ze sobą W dialogu, w miłości, w zgodzie To to chodzi Żeby trochę pobyć ze sobą Czasami wiem, że na kręgach Te herbaty się bardzo rozwijają I już jest 3-4 osoby I potem już nie jest tylko herbata Tylko jest coś jeszcze do tej herbaty prawda? Więc jest jakieś ciasto Jest jakaś kanapeczka jest te... Więc tu już macie dowolność Macie dowolność i twórczość wasza jak będzie się to rozwijało dalej? Oczywiście żartuję, że są tylko dwa elementy niezmienne, tak? Czytanie Słowa Bożego na głos i herbata. Bo samo to, że czytamy Ewangelia jest niezmienna, psalmy są niezmienne, ta atmosfera modlitwy, tak? Ale widzimy, że w pewnych sprawach można elastycznie podejść też wyczuwając też um, uczestnika, na przykład zaprosisz koleżankę z czwartego piętra, ta koleżanka jest początkująca, to ty nie musisz nie musisz od razu całego rozdziału tego Mateusza, rodowód, ten pierwszy, ten był synem tego, ten był synem tamtego, bo ona się zniechęci. Tak? Ona po prostu będzie, dla niej to może być trudne. Czasem możesz wybrać fragment tego rozdziału, w zależności też od tego, kto jest ze mną na kręgu. Bo przede wszystkim dobrodusz, dobrodusz czyli dobrą moich uczestników, tak? Myślę o tym, by się też czasem do nich uniżyć. W zależności od tego, na jakim są oni etapie też zaangażowania duchowego. I ta herbata, o której wspomniałem, to jest zwykła też okazja, by porozmawiać, co tam słychać, co tam w wiary, ale też dbamy o to, jako prowadzący, żeby ta herbata i rozmowa była w takim duchu budującym. To jest przedłużenie modlitwy, czyli tam nie ma plotkowania, Narzekanie. narzekania, szemrania, prawda? Animator jest tym, który czuwa. Czyli on podpowiada i troszeczkę to czasem musi zmienić temat, bo wejdą na jakąś politykę, albo coś się pogłucą, bo znam też takie przypadki, że animator odpuścił i tak się na, na tej herbacie, za przeproszeniem pokłócili, poróżnili i wyszli, każdy w inną stronę więc nie o to nam chodzi, widzisz diabeł też, diabeł też może na różne sposoby podzielić diabeł może podzielić a my też dbamy o to, żeby ta herbata była w atmosferze wiary, apostolstwa, takie tematy, tematy wzajemnie budujące się, coś poradzić komuś, coś pomóc w czymś, sugestia jakaś, troska wzajemna, budująca rozmowa, nie w ten sposób, że zgromadzenie po prostu wyszło poróżnione, rozbite, smutne, zdołowane. Nie, my przeciwnie. Chcemy, żeby każdy wychodził z tej modlitwy i herbaty umocniony, radosny, w pokoju i czekał na następne spotkanie. Nie dosyć. Czas dzielenia radosnego w wierze, budującego, że on wychodzi umocniony, zachęcony i trudno im się rozstać. I już czekają na następne spotkanie za tydzień, bo wiedzą, że to im pomaga, to ich podnosi. My poprzez to spotkanie mamy podnosić siebie przez Słowo Boże, przez modlitwę i podnosić duchowo też innych. Bo celem jest to, co zacząłem na początku, by rodziny były rozmodlone, by rodziny czytały Słowo, by rodziny były w Bogiem silne by domy nasze były napełnione tym duchem ewangelicznym, co daj Panie Boże. Amen.